Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Michał Konarski, a to jest podcast portalu Pełna Sala. Posłuchacie dzisiaj pierwszej rozmowy z naszej nowej serii, która dotyczy historii mówionej Nowych Horyzontów. Porozmawiamy m.in. z Romanem Gutkiem oraz Anitą Piotrowską o tym, jak wyglądały pierwsze edycje dzisiaj już Wrocławskiego Festiwalu, a także jak zmieniały się trendy, nastroje oraz same filmy, które były pokazywane podczas tych 25 edycji. Moim pierwszym gościem był Roman Gutek, wieloletni dyrektor oraz założyciel festiwalu. Na początek chciałem od krótkiej piłki zacząć, w takim formacie radiowym, a za chwilę przejdziemy już do, do rozbudowanych, normalnych wypowiedzi. Jeśli miałby Pan wskazać jeden albo kilka ulubionych seansów, jakie miał Pan podczas Nowych Horyzontów, to jakie by to były? No bo jako organizator stoi Pan w zupełnie, w zupełnie innej sytuacji, natomiast jako widz też uczestniczył Pan w wielu tych pokazach. Czy jest jakiś szczególny, który pan w pamięć? No, uczestniczyłem rzeczywiście w wielu pokazach, szczególnie przez pierwsze 15 lat jednym z takich pokazów, który, który mocno zapamiętałem to był, to był film Goodbye Dragon Inn Simon Younga. nie wiem, to była trzecia, czwarta edycja w Cieszynie film, który wzbudził kontrowersje rzeczywiście trzaskanie drzwiami ale też i fotelami ale też oklaski no to był jeden z takich filmów który który, który Mocno podzielił publiczność. Część publiczności nie była gotowa na takie slow cinema, na takie radykalne kino, jakie, jakie robi i robił Cia Miliank no ale to też właśnie no, po to był ten festiwal. Nie wiem, kolejny film, film australijski, Rolfa Dehera, Alexandra's Project, chyba Projekt Aleksandry, po polsku się ten film nazywał, Gutek Film później wprowadził ten film do dystrybucji. Tu z kolei tu z kolei reakcje podobne, ale zapamiętałem go dlatego, że no temat był dosyć taki niejednoznaczny. Film może nie był kontrowersyjny w, jak, jako taki w sobie, ale właśnie temat, bohaterowie, e, zachowania, ale też no i sposób je, w, jaki spo, w, jaki ten, w jaki ten film robił de hair był był, był, e, był ważny. I no, o tym filmie mówiło się, to był pokaz w Cieszynie też, mówiło się chyba przez cały festiwal. I później pisało się, pisało się, nie wiem, no kolejne takie ważne dla mnie pokazy, czy takie, które zapamiętałem, to pokazy filmów Mafio Barnea, Kremastery słynne pokazaliśmy je również w Cieszynie, w ogromnym kinie, zamieniliśmy lodowisko, to, się, to było tylko raz w roku, to był chyba raz w trakcie. To się raz zdarzyło w czasie, w czasie tych edycji w Cieszynie, kiedy rzeczywiście zamieniliśmy to lodowisko na, na wielką salę kinową, 1200 miejsc, ogromny ekran, no i wypełnione po brzegi sale właśnie na bardzo trudnych filmach Mafiu Barneja. To była tak, takie pozytywne zakres zaskoczenie, bo ryzykowaliśmy decydując się na pokazy tej serii kremasterów Matthew Barneja, a widzowie nas bardzo pozytywnie zaskoczyli i sale były pełne. No na pewno takich pokazów było dużo, dużo więcej, ale no wymieniam trzy. To i tak już jest sporo. To Wspomniał Pan o tych pokazach Barneja jako takiego niesamowitego elementu konkretnej edycji, więc chciałbym też zapytać właśnie o, o konkretne odsłony tego festiwalu czy z tych 25, 24 jak na razie, no bo rozmawiamy przed tą najnowszą odsłoną, ma pan jakąś swoją ulubioną albo jakąś taką, no która była na tyle wyjątkowa, że do tej pory pan sobie myśli, a to było podczas tej czwartej, siódmej, dziesiątej na pewno takich sytuacji, które wiążą się z, posz z poszczególnymi edy edycjami ma mnóstwo bo, no bo to związane jest właśnie z poszczególnymi filmami z gośćmi z, z, z koncertami też czy z wydarzeniami Ale gdyby tak z wydarzeniami jest, no... związanymi ze sztukami audiowizualnymi no, dla, mnie, dla mnie ważne są... Nie wiem, ważna była ba, bardzo pierwsza edycja, ale też kolejne Cieszyńskie i później znowu Wrocław od 2006 roku. Więc no, każda z tych edycji była, była ważna. No, festiwal się też rozwijał. Nie wiem, czy jakąś jedną bym zapamiętał. No to ja to też tak jak rodzice pytają ja o dziecko. Ja się no, domyślam, to, że dokładnie tak no, Ja też... Yy, Nakładają mi się te edycje. Ja nie potrafię, potrafię powiedzieć, mniej więcej oczywiście potrafię umiejscowić w czasie co się działo w Sanoku, co się działo przez cztery edycje w Cieszynie, później przenosiny do Wrocławia, no każda z tych edycji rzeczywiście była trochę inna, ale też no ja widzę, widzę je jakby w ciągu, w, w rozwoju i myślę, że Sanok, Cieszyn i Wrocław, tak bym, tak bym dzielił. No może, może no najważniejsza jednak myślę była ta edycja w 2006 roku we Wrocławiu, bo... bo ta decyzja, że w ogóle przenosimy festiwal z Cieszyna do Wrocławia spotkała się no, z, z, bardzo duży, z bardzo dużą dyskusją, zbudziła emocje i, a jednocześnie też no, to był ogromny krok w rozwoju festiwalu. Mieliśmy świadomość i myślę, że też nie myślę, tylko no, my bardzo staraliśmy się, żeby pokazać we Wrocławiu, że potrafimy zrobić yy, Dobry, ważny festiwal i przede wszystkim jakby w stosunku do widzów, czy widzom chcieliśmy pokazać, że jednak ten krok był przemyślany, że to, że to też jest ważny bardzo krok i no pod, względ, pod wieloma względami tak, myślę, że to była, to była edycja taka dla nas najważniejsza i, i mocno, mocno ją zapamiętałem z różnych mhm. względów. To jeszcze ostatnie pytanie z tej serii krótkich yy, piłek. Yy, zastanawiam się, czy był jakiś taki film na przestrzeni 25-letniej historii festiwalu, który bardzo chcieliście pokazać i szukaliście go. Raz się nie udało, później znowu szukaliście, ale ostatecznie plany niestety sprawiły niczym i nie udało się go w żaden sposób sprowadzić do Polski. Albo z powodu limbo prawnego, albo z powodu z, braku zgody na przykład. Czy były takie sytuacje? Jeśli tak, to czy może pamięta Pan, jaki to był yy, film? No. Na pewno było sporo takich filmów, które z które, których z różnych względów nie mogliśmy pokazać, bo, bo robiąc retrospektywy, chociażby Duszan Makavejew, e, to ważna dla nas retrospektywa, jedna z wielu oczywiście, jedna z wielu ważnych, ale no, wydaje się, że te, szczególnie dzisiaj, no oczywiście ta retrospektywa była kilkanaście lat temu, ale no, jest bardzo trudno o dostęp do niektórych kopii. Wydaje się oczywiste, że tak, że ważni twórcy, że te kopie gdzieś są, albo one są, rzeczywiście je trudno, trudno dostać, bo filmoteki strzegą jak, jak. jak no bardzo obawiają się, że one się zniszczą, zniszczą w transporcie, w czasie projekcji, a często to są rzeczywiście pojedyncze kopie istniejące na świecie, co jest niebywałe. I, i, i nie do końca może widzowie mają tego świadomość, więc takich sytuacji było dużo. No, nie, nie potrafię wymienić konkretnie jednego, jednego filmu, szczególnie właśnie przy retrospektywach. Pamiętam przy, przy organizując retrospektywę Duszana jako serbskiego reżysera, myśmy szukali, znajdowali kopie w różnych częściach świata. I w Kanadzie, i w Skandynawii, i w Stanach. Wydaje się, że one gdzieś powinny być w jednym kraju. Nie, często były to koprodukcje, często te kopie uległy zniszczeniu. On też jako reżyser dużo podróżował zresztą po świecie, tworzył w kilku krajach. Więc tak, ale to nie on jest tutaj jedynym przykładem. I rzeczywiście mam świetny zespół, i, i, i, i osoby doświadczone, ale czasami po prostu no, nie, nie docieraliśmy do tych kopii. Ja pytam o to też dlatego, że w kontekście festiwali filmowych bardzo dużo zwraca się uwagi na selekcję, na program, na to, jakie te filmy są, jakie by mogły być, ale właśnie rzadko się wspomina o tym aspekcie zdobywania, samego zdobywania praw, przynajmniej dla widzów, tak jak pan wspomniał, jest to kwestia no, albo mało znacząca, albo po prostu kwestia, o której mają nie, nie, niewielkie pojęcie. Dlatego też chciałem zapytać, na ile pana wcześniejsza działalność przed Nowymi Horyzontami, DKF Warszawski Festiwal Filmowy, Kazimierz, te wszystkie inicjatywy, Film Agutek Film, na ile te rzeczy pomogły w rozwoju nowych horyzontów na samym początku, a na ile przez to, że to wydarzenie było o dosyć konkretnym, dotyczyło dosyć, dosyć konkretnej niszy, na ile trzeba było tutaj zaczynać na nowo jakieś nawiązywanie, czy to współprac, czy kontaktów? No na pewno to moje doświadczenie i, i pracy w DKF-ach, później Warszawski Festiwal Filmowy, Firm, jeszcze wcześniej Fundacja Sztuki Filmowej, później Gutek Film od 1994 roku i Kazimierz też, to było ważne doświadczenie, też druga połowa lat 90 One mi pozwalały przede wszystkim na to, że ja wiedziałem właściwie wszystko na temat zdobywania filmów pokazywania filmów, mówię o stronie technicznej, projekcji, ja wiedziałem, co to jest kopia, wiedziałem, z jaką się składa aktu, wiedziałem, jak się te filmy pokazuje, projektory, różne. I też przez wiele lat, robiąc to, no bo robiłem różne rzeczy, od takich podstawowych, po prostu bardzo mi to pozwoliło ułatwiło organizowanie festiwali po prostu i wiedziałem, wiedziałem, na co trzeba zwracać uwagę, co jest szczególnie ważne, bo no jakość projekcji zawsze była, była istotna i powinna być dla każdego, kto pokazuje filmy ważna, ale też kontakt z publicznością. No dla mnie to też było istotne. Ja, zawsze byłem bardzo blisko widzów, bo chciałem znać ich reakcje, ale też byłem na dobre i na złe. Jak się działo coś złego, nie dojechała kopia, było opóźnienie, coś się zepsuło, a przez te 10 lat naprawdę takich historii było dużo, to też wychodziłem do widzów i wiedziałem, czy chciałem po prostu, żeby oni wiedzieli, kto, kto stoi za tym. No, nie chciałem, żeby to było anonimowe, że to jakaś organizacja i ale ten kontakt właśnie z widzami też mi pozwolił na to, że zgromadziłem, zgromadziłem wiernych członków, wier... zgromadziłem takie grono, które się stale powiększało osób, które lubiły takie kino i wiedziały, co ja robię. I, i, i ufały też mi właśnie przez to, że no byłem blisko ich i, i też to, co proponowałem, to, co proponowałem, było. To co proponowałem też było, było autorskie, różne wybory, ja po prostu proponowałem widzom te filmy i proponuję, które z różnych względów były mi bliskie, mniej lub bardziej, oczywiście nie zawsze to się da tak zrobić, natomiast no, myślę, że te doświadczenia moje były, były bezcenne, były bezcenne, one się rozwijały, jak powstał, jak wymyśliłem, Warszawski Festiwal Filmowy, pierwsza edycja w 1985 roku odbyła się. Zaczęliśmy zapraszać też osoby z zagranicy, dużo z nimi rozmawiałem właśnie, no pytałem, jak ta dystrybucja wygląda, jak wygląda nabywanie praw, co się dzieje później, no bo oczywiście musimy pamiętać, że wtedy był monopol państwa. Nie można było sobie założyć prywatnej firmy dystrybucyjnej, czy prowadzić jako osoba prywatna, znaczy nie można było prowadzić prywatnego kina. Wszystko było w rękach, w rękach państwa. Ale te doświadczenia, też związane z cenzurą, bo oczywiście musieli w dkf też dostawać zgody, później na warszawskim festiwalu dostawać zgody. To było, to było też ważne, ale też myślę, że co było, co było istotne, ja budowałem sobie takie taką sieć kontaktów i w Polsce i za granicą, za granicą właśnie, organizując różne wydarzenia. Później, kiedy zająłem się dystrybucją, no to te, te wydarzenia były częstsze. Udało mi się wyjechać kilka razy na zachód, to też było bezcenne. Miałem stypendium w Monachium Getty Instytutu. To był na przełomie roku 1989 i 1990. Spędziłem tam trzy miesiące, odwiedziłem przeróżne firmy, głównie zajmujące się dystrybucją, prowadzenie kin, programowanie. Spotkałem wielu reżyserów, więc to było, to było bezcenne. Natomiast też no, jest bardzo dużo firm, posiadaczy praw i często, często jedne firmy gdzieś znikają, powstają nowe, ale to doświadczenie myślę i... i i jakby budowanie relacji jest, jest bardzo ważne w tym, co się robi. I w dystrybucji, ale też i może przede wszystkim, bo to jest szersze grono różnych partnerów, firm przy organizacji festiwali. To jest ważne, bo jeśli się ma dobre kontakty i jest się wiarygodnym przede wszystkim, to, to jest bezcenne, bo konkurencja jest duża i w dystrybucji i też teraz festiwali jest dużo. Niektóre z nich y, y, y, y, mają trochę podobny charakter, czy też powstały jakby y, to niektórzy się przyznają i mówią, że obserwowali Nowe Horyzonty, przyjeżdżali, później stworzyli własne festiwale. Ja się cieszę bardzo, bo, bo, bo super, że, że, że tych festiwali jest dużo, bo, bo to, to po było prostu... Żeby zarażać ludzi pewnie, tak? Żeby zarażać ludzi, a fan na tym widzowie, bo no, nie wszyscy mogą przyjechać na Nowe Horyzonty z różnych względów. Wtedy jadą do Kazimierza, czy w festiwale, jest kilka festiwali, które się odbywają nie w wakacje właśnie, o w kamerach, chociażby, no był trans, transatlantyk, ale nie ma, więc nie, ma, nie, nie jest kontynuowany, więc no to to dobrze, natomiast no podsumowując rzeczywiście te, te, te kontakty, to, że ja sobie, ja wchodziłem w tą branżę powoli i mogłem uczyć się i, i poznawać to kino tak od środka, czy, czy pokazywanie filmów od środka i później właśnie takie zdobywanie kontaktów od Warszawskiego Festiwalu od połowy lat 80. było bezcenne. To jeszcze na koniec tej sekcji współpracowej chciałem zapytać o, o współpracę z instytucjami państwowymi, bo no dzisiaj ten rynek się też bardzo zmienił oczywiście, ale od samego początku istnienia Nowych Horyzontów organizowane były sekcje tematyczne poświęcone na przykład kinematografii irańskiej, kinu latynoamerykańskiemu, były też sekcje rosyjskie. Wymieniam aktualnie kraje, no, które nie kojarzą się z tymi, z którymi kontakt jest najłatwiejszy i chciałem zapytać właśnie, czy przy okazji chociażby z pierwszej edycji, czy z drugiej Przeglądu irańskiego, tutaj jakoś ambasada pomagała? Czy to zupełnie jakby zachodni partnerzy, na przykład z Francji, się odzywali w tym, kon w tym kontekście? No to są przede wszystkim jednak kontakty z posiadaczami praw, z producentami, ale ich agentami agentami sprzedaży i tych film jest dużo i niekoniecznie filmy irańskie muszą być w rękach firm irańskich wprost przeciwnie, tutaj akurat pan słusznie wspomina firmy francuskie Celluloid Dreams pamiętam taka firma, która istnieje do tej pory i też mają filmy irańskie ale, ale nie tylko, MK2 firma Marina Karmica też ma dużo, dużo kina irańskiego głównie filmy francus firmy francuskie bo one też koprodukowały te filmy i wspierały finansowo i, i często producenci mają własne firmy, które sprzedają prawa, więc... To oczywiście współpraca z ambasadami była ważna, chociaż no, kiedyś ktoś powiedział, że a Gutek to tam idzie sobie do ambasady, nie wiem, australijskiej, nowozelandzkiej, bo też no, były te fokusy czy retrospektywy, przeglądy kinematografii narodowych, czy idzie do ambasady francuskiej i oni mu sprowadzają te filmy. No to nie jest tak. Nie a fajnie jest by było. tak. Byłoby rewelacyjnie byłoby rewelacyjnie. Często po prostu to, są jak, to jest jakieś symboliczne wsparcie finansowe albo jakiś patron, albo patronat pani, pana ambasadora. To jest też miłe. Czasami mówię, no, to, to, czasami większe, czasami mniejsze wsparcie, ale no, musimy polegać, polegać na sobie. Też w latach 80. było łatwiej, kiedy, kiedy tutaj no, ten system polityczny był inny, instytuty, ambasady bardzo wspierały bardzo wspierały i sprowadzały tutaj specjalnie filmy dla DKF-ów, sprowadzały filmy właśnie na, pokazywały w swoich ośrodkach kultury, myśmy później je wypożyczali na pokazy do DKF-ów, na różne przeglądy, festiwale. Później to się, to się mocno zmieniło, jak się system zmienił, mocno się zmieniło, no bo też jednak no, posiadacze praw no, chcą zarabiać też na pokazach i też pokazach festiwalowych, bo te Festiwalowe pokazy. Festiwale jest mnóstwo na świecie i to też jest swoisty obieg dystrybucyjny, bo pamiętajmy w Europie rocznie powstaje załóżmy 1500 filmów, myślę, że więcej. 200-300 trafia z nich do kin. Gdzie się trzeba pokazać? Gdzie się właśnie. trzeba pokazać. Są oczywiście platformy teraz i super, jest internet. Natomiast no, kiedyś, kiedyś no, te filmy, znaczy nie kiedyś, no po prostu, jeśli Twórca chce pokazać film w kinie i mieć kontakt właśnie i widzieć reakcje i mieć w, widzów kinowych. No To są głównie, to jest dystrybucja, no tylko bardzo mała liczba filmów trafia do dystrybucji, a, a, a festiwale, których jak już powiedzieliśmy jest mnóstwo, są swoistym obiegiem dystrybucyjnym, więc no my mamy kontakt głównie z posiadaczami praw, oni mają te prawa, też przyznam, też tak już od strony praktycznej ambasady są mocno zbiurokratyzowane i to wszystko trwa. Oni najpierw muszą się zorientować do kogo, się zwracać. No teraz w świecie, który się bardzo skurczył i ten kontakt jest bardzo łatwy przez, przez maile czy przez inne komunikatory. No mamy szybki kontakt, a przede wszystkim też no ogromną rewolucją jeśli chodzi o dostępność filmów na festiwale. Stała się, stało się po prostu cyfryzacja czy pojawienie się kopii cyfrowych, bo pamiętajmy, kiedyś, e, kiedyś, no mówię o latach 80., -tych, 90., -tych, były dwie, trzy kopie festiwalowe danego filmu i one sobie krążyły, i my musieliśmy się ustawić w kolejce i, i, i czy warszawski festiwal, czy początki Nowych Horyzontów, no musieliśmy na markę zapracować i, i w tej kolejce nie byliśmy na samym początku, tylko gdzieś raczej w środku albo, albo z tyłu. I te pojedyncze kopie, po prostu one krążyły po całym świecie i często przylatywały kopie do nas z Australii, z Afryki, z, z Ameryki Północnej. Więc ten okres, ten czas tego transportu też zajmował, no był potrzebny dłuższy czas w tym obiegu. Teraz sprowadzamy przez internet kopie, więc też no, film się pojawiał na tych dużych festiwalach, czy w Berlinie, w Cannes, w Wenecji. I później kopie jechały na, na, na, na, na te ważniejsze festiwale. My musieliśmy, musieliśmy czekać, natomiast teraz zdarzyło się, mówię bardziej o dystrybucji, że, nie wiem, premiera w Cannes, filmu Anet, yy, Równolegle yy, a tutaj pojawiła się równolegle w Polsce w kinach, czy właśnie na Nowych Horyzontach, które są tam miesiąc, półtora miesiąca po Cannes, pokazujemy 10, 15, 20, 30 filmów. To kiedyś nie było możliwe, ale to jest możliwe tylko dzięki temu, że są kopie cyfrowe. One są tańsze. Kiedyś tak kopia kosztowała półtora, dwa dolarów i nie stać było producentów, agentów sprzedaży, na zrobienie dużej liczby kopii. A czy ilość więc... problemów technicznych dzięki temu też się udało zredukować? No bo ja, nie, ja też nie kojarzę, nie, nie, nie bywałem na pierwszych edycjach Nowych Horyzontów z racji mo, mojego wieku, natomiast ze, od wszystkich kinooperatorów, z jakimi kiedykolwiek rozmawiałem, którzy pracowali zarówno w czasach taśmowych, jak i w czasach cyfrowych, no ilość sytuacji, w których coś ze szpulą było nie tak, albo nie dojechało na czas po prostu te, te kilka puszek, to się Faktycznie zdarzało, może nie, że regularnie, ale czasami. Dzisiaj, no to kwestia wysyłki pliku, tak? Z transferem. Ktoś mógł nie wysłać albo ktoś mógł nie pobrać, no ale to nie jest kwestia tego, że dojechały trzy puszki zamiast czterech. I zastanawiam się, czy właśnie w historii nowych horyzontów, tych pierwszych zwłaszcza, też się zdarzały takie problemy, sytuacje, w których albo coś nie dojechało, albo dojechało nie to, albo po prostu z jakichś powodów technicznych, ale no nie, wykań, nie wynikających z niczyjej winy, jakiś pokaz się na przykład nie odbył, albo musiał się opóźnić. Wspominał Pan przed chwilą o tym w, we wcześniejszej wypowiedzi, więc na koniec jeszcze tej, tego segmentu chciałem dopytać o tę kwestię. No myślę, że mieliśmy bardzo mało zmian, jeśli chodzi, jeśli w ogóle, jeśli chodzi o, o, o to, czy coś dojechało, czy nie. Raczej nie odwoływaliśmy z tego powodu seansów, kopie dojeżdżały, no to myślę, że też ważne było moje doświadczenie, bo jednak wiedziałem o tym, że, że może takie sytuacje, że tam nie wiem, no jakieś puszki dojechały czy nie dojechały, nie one były w skrzyniach, czasami były, były zamienione. Po prostu nie do tej, nie, nie do właściwej puszki był w, w, włożony właściwy akt, bo te akty miały po 20 minut. I od tyłu puszczano. No, no nie, no może, mo mogło się zdarzyć, ale też no, na Nowych Horyzontach nie pamiętam, że coś takiego zdarzało. Myśmy, no, wiedząc o tym, że mogą być różne niespodzianki, czy jakieś właśnie nieprzewidziane sytuacje, myśmy te kopie przeglądali. Ja też miałem to szczęście, że w Sanoku, w Cieszynie i nawet we Wrocławiu. Pracowali operatorzy z Muranowa, z kina, w którym w tej chwili jesteśmy, które ja prowadzę już 35 lat i, i operatorzy, myśmy po prostu dostawali kopie i one na stół, taki przeglądowy, przeglądarkę, po prostu to było wszystko sprawdzane. No mówię, to tutaj właśnie jeszcze wrócę do tej sytuacji, że to moje doświadczenie i, i praca z, ze świetnymi ludźmi, bo oni rozumieli, że po prostu będzie mniej stresu, jak oni przejrzą kopię i przygotują. Też te kopie były w różnym technicznym stanie, bo pamiętajmy, tak jak mówiliśmy, one krążyły czasami gdzieś była taśma naderwana, co mogło spowodować, że w czasie projekcji po prostu zrywała się ta taśma, była przerwa. No, na pewno takich sytuacji trochę było technicznych, bo też proszę pamiętać, że myśmy i w Sanoku, i w Cieszynie Musieli zamieniać różne sale na kina, po prostu. Wspomniałem o lodowisku, ale w, w Cieszynie jest piękny teatr, który cały czas służy w czasie kina na granicy, też jako, jako kino. Teatr imienia Mickiewicza z początku, z początku XX wieku. Wspaniały teatr, no ale myśmy tam musieli po prostu zbudować czy zrobić, bo, bo, bo no, to jest też zabytek i nie za bardzo można było ingerować, ale przygotować kabinę projekcyjną i, te, i, te, i wstawić tam te wielkie projektory 35 mm. Dwa projektory musiały być, musiało być chłodzenie, więc to nie były takie proste rzeczy. Nie każdy obiekt się idealnie do tego, do tego nadawał, więc ta strona techniczna, ona była bardzo ważna i zajmowała nam bardzo dużo znaczy te przygotowania one były, one nam po prostu pochłaniały bardzo dużo czasu i trzeba było poświęcić temu dużo czasu. Ta logistyka była i w Sanoku i w Cieszynie dosyć trudna co też spowodowało, jakby przyczyniło się do tego, że no ja podjąłem taką inną decyzję jednak o przeprowadzce. Festiwal się bardzo dynamicznie rozwijał, ale no myśmy bardzo dbali. No ja mówię, ja zawsze ja mam szczęście do ludzi i do, do, do, do fachowców i zawsze no, po prostu ludzie, z którymi pracowałem i pracuję, oni rozumieją złożoność festiwalu, rozumieją też ideę i, i bardzo dużo osób po prostu no, robiło więcej niż do nich, znaczy może wszyscy starają się robić więcej i dobrze, ale no, to specyfika, szczególnie jak się właśnie robiło festiwale w Sanoku, czy później w Cieszynie, w, w miejscach no 95% osób, które musiały przyjechać i przygotować wszystko, to były osoby spoza i wchodziliśmy do własnych obiektów, nie do własnych obiektów i no to była ta trudność. No, to też jeden z, mówię z kolei, z ważniejszych powodów, że się przeprowadziliśmy do Wrocławia, bo no, w Cieszynie w 2005 roku, kiedy się była ostatnia edycja, myśmy już pozamieniali wszystko, co było możliwe na sale kinowe i w, polskiej, w polskim Cieszynie i w czeskim Cieszynie. Y nie wiem, przedszkola były już zajęte przez, przez festiwalowiczów, bo, bo nie było gdzie spać. Wszystkie pola namiotowe, hotele oczywiście i po polskiej, i po po czes czeskiej stronie i w, i w okolicy. Więc to nie było, nie było proste, ale też myślę, i to warto by zapytać uczestników, po prostu, żeby oni bardziej powiedzieli, może ja jakieś niefajne rzeczy, które były na festiwalu, wyrzucam, bo to jest taką, taką mamy naturę, gdzieś się, o tym, gdzieś się o tym zapomina, czy to się wyrzuca. Myślę, że też świadomie uruchomiliśmy na nowo, przywróciliśmy forum festiwalowe, gdzie, które jest no, niesamowitą historią, po prostu festiwali, tam są tysiące postów, wpisów, to jeszcze było przed, przed erą Facebooków i tych innych komunikatorów czy miejsc, gdzie można publicznie się było wypowiadać. Sam wpisałem ze 2000 postów różnych uwag, bo też byłem bardzo blisko, bardzo blisko w, w uczestników festiwalu i, i rozmawialiśmy o fajnych rzeczach, ale też i, i o tym, co było niefajne. Ale też kino nowo-horizontowe z uwagi na swoją awangardowość ma tą zaletę, że nawet jeżeli by przez przypadek puścicie w odwrotnej kolejności, to ludzie się mogą nie zorientować. Tutaj oczywiście z przymrużeniem oka, ale wydaje mi się, że jednak Próżno, na próżno szukać w relacjach festiwalowych dużo wzmianek o tym, że coś nie wyszło. Jak czytałem, nawet na potrzeby naszej rozmowy przeglądałem, to naprawdę wydaje się, że chyba stawaliście na, na, na wysokości zadania przez ostatnie 24 lata. No tak jak mówię, no ja pracuję, mam szczęście do, do ludzi, których spotykam na swojej drodze i, i, i myślę, że to dzięki temu, a, a dwa, no to ta znajomość jednak, no właśnie ja zacząłem... Zacząłem pracę w DKF-ach, w DKF-ie, UBAP. Mieszkałem na Kickiego w akademiku w Warszawie I w 1977 roku i zaczynałem od wożenia kopii. I to nie, nie samochodem, tylko po prostu myśmy je w torbach podróżnych przewozili, najczęściej dwie osoby, no bo jednak dłuższy film potrafił ważyć i 40 kilo. Tych puszek jednak było sporo. A jeszcze, a jak a nie 6-godzinne filmu Warhola, to już w ogóle. No, ale. Ale to była pierwsza edycja już w Sanoku, więc wtedy, wtedy już no, było, było prościej. No, stać nas było na, na wynajęcie porządnego transportu, ale właśnie no, no, chcę powiedzieć, że to od 1977 roku te doświadczenia, więc one owocowały, a oczywiście no, staraliśmy się i to też jest istotne, dbać o tą jakość projekcji, no bo, bo to też jest bardzo ważne, no, twórcy, twórcy, twórcy tworzą te filmy i chcą, żeby one były pokazywane w jak najlepszych warunkach czasami, może nie do końca się to udawało, bo, bo, bo Sanok pamiętam sala w kinie pokój, pokazy filmów, jak pan wspomniał, Warhola czy Mekasa staśmy taśmy 16 milimetrów. No tam przede wszystkim było gorąco, nie było klimatyzacji lato, no ale takie były początki, a widzowie to znosili, byli w stanie tego, tego, tego Warhola sen, bo o tym filmie pan na pewno tak. mówi, czy film Jonasa Mekasa, kiedy szedłem przed siebie, widziałem króciutkie mgnienia piękna, no to jak ludzie pisali później, czy mówili, oni z gór schodzili, żeby, żeby móc te filmy oglądać, więc oni byli gotowi oglądać je, bo, bo, no bo to też był czas jeszcze kiedy w internecie nie było filmów, więc oni, po prostu to była jedyna okazja i te pierwsze edycje może były niepowtarzalne Nowych Horyzontów, z tego względu właśnie, że, że było wiele niedostępnych filmów, zresztą w ogóle festiwal powstał bez potrzeby pokazywania takich filmów nieobecnych, których na świecie było mnóstwo, które były pokazywane na innych festiwalach, czy w kinach już, y, twórcy znani, a w Polsce po prostu mieliśmy bardzo dużo nadrobienia. A teraz porozmawiamy z Anitą Piotrowską, redaktorką Tygodnika Powszechnego, wieloletnią uczestniczką Festiwalu Nowe Horyzonty. Było takich seansów kilka, i ono było jakby szczególnym takim doznaniem powiedziałabym dzisiaj psychosomatycznym, jakby ekstremalnym, też w takim właśnie sensualnym wymiarze. Najpierw to jeszcze w czasach cieszyńskich. Pamiętam seans szatańskiego tanga, Bellitara taki szczególny czas, bo to był jeden z moich pierwszych festiwali, bardzo, bardzo intensywny, bo wiadomo, że ta doba festi festiwalowa w zasadzie no, jest y, nieskończona i właściwie jeden dzień przechodzi płynnie w drugi i nagle udaje się na Film, który trwa 7,5 godziny No i jest to belatar. Wszyscy wiemy, co to jest za kino Powiedzieć, że to jest imersja To właściwie nic nie powiedzieć I nagle dzieje się ze mną w trakcie sensu coś dziwnego A mianowicie No można powiedzieć, że się zawieszam Ale to byłby eufemizm Po prostu zapadam w jakieś takie Kilkuminutowe, trudno nawet określić Czas, bo nie, nie sprawdzałam drzemki, ale ten film mi się nie urywa. On cały czas trwa gdzieś tam pod powiekami, potem znowu wracam jakby do ekranu i później znowu się zawieszam i, i tak to trwa do końca. Ale wychodzę z sensu i mam wrażenie pełni, że ja obejrzałam po prostu pełny film, który mnie jakoś zagarnął i który się we mnie wdarł. I przez wiele lat zastanawiałam się, co ja właściwie obejrzałam, czyli to był film i kilka lat temu zmierzyłam się ponownie z szatańskim tangiem pełna obaw, że to jest na pewno coś zupełnie innego i ja ten film po prostu przespałam i, i okazało się, że to jest dokładnie ten sam film. Oczywiście szczegółów, paru nie pamiętałam, ale jakby w całości, no, nie, nie potrafię nawet tego doznania opisać, bo ono było tak jakby zupełnie, no pewnie są na to jakieś teorie, nie wiem, psychoneurologiczne, ale y, coś takiego zdarzyło mi się tylko na nowych horyzontach, jednak inaczej y, z filmem Nuriego Bilga pewnego razu w Anatoli. spóźniłam się na seans w jedynce i zostało tylko jedno wolne miejsce na środku, ale w pierwszym rzędzie. Więc w zasadzie nie siedziałam, tylko leżałam na tym seansie, jakby tak przykryta ekranem, przykryta tym filmem. I on też się jakoś tak we mnie wsączył niemalże organicznie. I później rozmawiając ze znajomymi o tym filmie okazało się, że oglądaliśmy zupełnie inny film i to również na poziomie podstawowych filmów. Faktów. I znowu takie rzeczy zdarzały mi się tylko na tym festiwalu, ale no mam na to już teraz jakby odpowiedź, że jakby to były tak intensywne seanse i tak jakby intensywny tryb uczestniczenia w wydarzeniu filmowym. Że no, no w zasadzie teraz to rozumiem, teraz to już jest dla mnie w pełni zrozumiałe. Podobnie jak na przykład seanse filmów azjatyckich, nie wiem, Apicent Ponga, Oirasita Kula czy Caia Minglianga, gdzie nagle w, we Wrocławskim kinie Nowe Horyzonty wysiadała klimatyzacja przy 30 paru stopniach na zewnątrz. I to się właściwie to marzenie o tym, żeby kino było takim doświadczeniem wielu zmysłów, nagle się spełniało, bo Właśnie ta tropikalna gorączka, te niesamowite, jakieś tam skrajne rządze. E, e, nagle to nas dopadało, znaczy nas, no mnie, mówię o sobie teraz tylko, w sali kinowej. I, i, i właśnie z, z tym mi się chyba teraz, po tym ćwierćwieczu, boże jak to strasznie brzmi, e, e, kojarzą, kojarzą nowe horyzonty. Właśnie z takim odbiorem kina, jako, jakiego nie miałam nigdzie indziej na żadnym festiwalu. Okej, okay, to jest w ogóle też ciekawa kwestia, bo, bo tak jak wspominałeś też tytuły przed chwilą, to są to raczej filmy z kilku różnych nawet epok w historii Nowych Horyzontów i w związku z tym, że jeździsz tak naprawdę od pierwszej edycji cieszyńskiej, czyli od roku 2002, chciałem zapytać, czy jest taka jedna konkretna edycja Nowych Horyzontów, do której wracasz regularnie pamięcią albo przynajmniej, kiedy za każdym kolejnym razem jedziesz na Nowe Horyzonty, zastanawiasz się, czy będzie tak jak no właśnie wtedy, na tej jednej edycji. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład Cieszyn to było ile? chyba ile, 4, 5 edycji. Tak, tak. To mi się... Tak, ale to mi się zlało w jakąś jedną całość, to był po prostu Cieszyn, jak, jakaś taka, taki y, zamknięty mikrokosmos i nie potraf... no, oczywiście, że, że mogłabym wskazać, że nie wiem, retrospektywa Pazoliniego była na tym festiwalu, a Fazbindera na innym i tak dalej y, ale jakby y, na takim poziomie indywidualnego, bardzo osobistego odbioru to właśnie to Cieszyn był dla mnie jakąś tam całością, potem był Wrocław i no tu powiem coś może paradoksalnego, ale chyba najbardziej odbiła mi się w pamięci ta edycja nie była, znaczy była, ale, ale pandemiczna. Kiedy to, no nie wiem, chyba najbardziej jakby odczułam, odczułam brak tego, czym są dla mnie nowe horyzonty, czyli takim właśnie doświadczeniem wspólnotowym, co jest o tyle dziwne, że ja jestem raczej osobą introwertyczną, ale jednak bardzo dobrze się czuję, jakby w grupie ludzi, którzy, którym po prostu chodzi o coś. Podobnego w odbiorze kina, nawet jeśli mam zupełnie inny odbiór tego kina, więc jakby tej wspólnotowości wtedy mi strasznie brakowało, i nie wiem, i może taką najważniejszą dla mnie edycją był właśnie ten powrót do normalności już po pandemii. On był taki jeszcze bardzo ostrożny, obłożonymi, jak pamiętamy, różnymi obostrzeniami rygorami sanitarnymi itd. Tak jakoś tam okrojony w różnych aktywnościach, ale, ale to pamiętam najbardziej. No i oczywiście, no bo zawsze się pamięta takie przełomowe momenty, no to jest ta pierwsza edycja cieszyńska, przepraszam, pocieszyńska, czyli wrocławska, uh -huh. kiedy no oczywiście jak wszyscy wyznawcy, psychofani festiwalu w Cieszynie, podchodziłam do tego bardzo ostrożnie i bardzo sceptycznie, no to się nie mogło udać. Oczywiście nie byłam aż w tak radykalnej grupie tych właśnie ultrasów, którzy krzyczeli gdzieś na wporach, hańba, zdrada i tak dalej, ale no. no... Wydawało mi się, że do... nie będę bojkotować tego festiwalu, ale to już jest na pewno nie to. I nagle się okazało, że nie tylko odkryłam fascynujące miasto, którego wcześniej nie znałam i którego ciągle nie mogę spenetrować, bo ciągle siedzę w kinie, ale też no, na moich oczach widziałam, jak ten festiwal się niesamowicie rozrasta, że nabiera nie tylko rozmachu, ale też rangi, jakości. No i w tym momencie no to w zasadzie w zasadzie to są już jakieś kompletnie zdezaktualizowane doznania. A powiedz mi, jak pamiętasz to, tą atmosferę właśnie cieszyńską? Wspominasz o tym, że no niesamowite było doświadczenie tych filmów w kinie, ale to też z rozmów z innymi osobami już usłyszałem od nich po prostu, że no, jednak ten, ten rodzaj człowieka, rodzaj kinofila, który przyjeżdża do Cieszyna jest dosyć specyficzny. No, też tutaj Roman Gutek wielokrotnie podkreślał, że paradoksalnie w tym chodziło o zbudowanie pewnego rodzaju mitu pielgrzym pielgrzymowania, tak, że, że ten Cieszyn staje się raz w roku, akurat w wakacje, wtedy kiedy ludzie mają najwięcej wolnego czasu, no, takim świętym miejscem, do którego można na 10, 10 dni przyjechać, odciąć się od świata i razem z podobnymi sobie ludźmi obcować z tym właśnie no, nie zawsze łatwym kinem i teraz właśnie pytanie, czy, czy ty wyczułeś, że, że to są inni ludzie niż ty zazwyczaj spotykasz w kinie i jeżeli tak, to jakbyś ich scharakter scharakteryzowała, czy oni byli bardziej otwarci po prostu czy, czy no, mieli inne gusta wyłącznie? Ja tam spotykałam różnych ludzi, ale ja myślę, że to co było w nas podobne, tak mi się wydaje, jeśli mogę tej liczbę mnogiej użyć, to że no wszyscy byliśmy jakoś po tych latach 90. strasznie to był Te lata 90. to był dość specyficzny czas, z jednej strony jakby otworzyły się kina, w sensie otworzyła się dystrybucja, były konfrontacje filmowe, no, wkroczył Roman Gutek ze swoją dystrybucją filmową, ciągle były VHS-y, potem DVD, więc jakby tego kina był, było coraz więcej, ale z drugiej strony no, jakby ja przynajmniej czułam się jakoś tak bardzo wygłodniała takiego jakościowego kina, tego co, czego było strasznie mało jednak w tej, w tej oficjalnej dystrybucji. I nagle trafiam do miejsca, mówię tu oczywiście o Cieszynie, które jest jakimś przedziwnym połączeniem z jednej strony takiego iluzjonu czyli właśnie takiej świątyni kina, gdzie są te przyglądy Fasbindera Pasoliniego, i to jakby tak dość ciekawie jakby obudowane, no nie bójmy się tego słowa edukacyjnie, ale też tak performencko. No, wszyscy pamiętamy chociażby te występy Grzegorza Małeckiego przed filmami Pazoliniego, znaczy wszyscy, którzy, którzy na nich byli. A z drugiej strony mamy właśnie te największe indywidualności kina, których ciągle jest mało na tych naszych ekranach, no bo mamy oczywiście Almodowara, mamy Fontrira, ale przecież jest ich cała masa, jest Gaimadin, jest Belatari, to wszystko nagle gdzieś tam w tym Cieszynie wypływa. Z trzeciej strony mamy odkrycia, odkrycia całych kinematografii, czy całych kontynentów. Dla mnie Cieszyn w jakimś sensie upłynął pod znakiem kina Azji. No, przyznaję, że była to czasami taka, taka dość szokująca Azja. No bo i Tsukamoto, i Tsai, i Kitano, i jeszcze Apichatpong, Uraseta Kul. No nie jest to Kurosawa. Tak, tak, także niby gdzieś tam coś się oglądało, słyszało, ale jednak taki zmasowany atak tych Azjatów to było, no to było coś dużego. No i tam też przeżyłam taką swoją wielką platoniczną miłość, która trwa do dziś aczkolwiek z problemami, czyli Nuri Bilge Jalan. Czy seans uzaka jest dla mnie czymś niezapomnianym, który mi, mi różne rzeczy pootwierał w głowie. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałam, jak pisać o takich filmach, więc tu też takie prywatne wyznanie krytyczki filmowej w średnim wieku, że ja się po prostu też uczyłam na nowych horyzontach pisania No właśnie o to ch chętnie się też zapytam ciebie o tą dziennikarsko, krytyczną perspektywę. Jak tobie jako krytyczce, dziennikarcy, właśnie osobie piszącej, zajmującej się dziennikarską właśnie kinem, jak ciebie te nowe horyzonty ukształtowały? Czy, czy one właśnie nauczyły Cię szukania w filmach innych rzeczy, czy może ubierania w inne słowa, czy, no, czy tak jak powiedziałaś, trochę pokazały też inne inne perspektywy? No, myślę, że wszystko, wszystko naraz, z tego, co powiedziałeś, to są znaczy... Oczywiście te filmy mnie jakoś zbudowały. Nie, teraz u, uogólniam, bo jedne mniej, inne bardziej, a Oczywiście. pewnie jakieś jeszcze inne wcale, prawda? Ale też pamiętam, że zapytałam kiedyś na samym początku Nowych Horyzontów jednego z czołowych programerów, chyba po jakimś właśnie takim dość ekstremalnym azjatyckim filmie. Słuchaj, czy wasze żony. Oglądają, czy wiedzą, jakie Wy tu w ogóle filmy pokazujecie? I on mi wtedy odpowiedział. Wiesz, te filmy to są takie listy pisane do naszych żon. I, i, I jakby wtedy jakby zrozumiałam też coś dla siebie, że my się jakoś po prostu przez te filmy odnajdujemy, komunikujemy też sami ze sobą, one coś tam w nas poruszają, otwierają, coś, coś, coś w nas drażnią. No i to wszystko się zadziało właśnie, właśnie w Cieszynie, który był takim Miejscem, ja, miał, ja mam takie wrażenie, może ja tutaj coś jakby konfabuluję z racji tego, że to było ćwierć wieku temu, ale miałam takie wrażenie, że całe to miasto jest nasze, że ta, ta, ta maksyma, która tam gdzieś przyświecała tym, tym pierwszym edycjom, cieszym się kinem, to było coś takiego, że no właśnie, to był jakiś taki jeden niekończący się festiwal, w którym się wszystko ze sobą zlewało i to życie, i ta sztuka. I ta transgraniczność tego festiwalu też była czymś takim niesamowitym co sobie dopiero teraz e, e, po latach uświadamiam. On się, on się oczywiście dział bardziej po tej polskiej stronie, ale też te właśnie pielgrzymki na drugą stronę Olzy to było coś niezapomnianego. Ja pamiętam zresztą ponieważ przed wejściem do Unii, no wiadomo, była kontrola paszportowa, ale o wiele ciekawsze były dla mnie takie obrazki z jakimiś dziwnymi panami stojącymi na granicy w kolejce, w takich bardzo obszernych strojach yy, yy, dziwnie jakoś wypchanych no okazało się, że to były po prostu mrówki, które kursowały po kilkanaście czy po kilkadziesiąt razy dziennie yy, z jednej strony na drugą nie wiem co oni tam przemycali pewnie jakieś papierosy albo nie wiem co, ale to yy, no, trzeba było stać w kolejce i się nieraz denerwować, żeby zdążyć na seans po drugiej stronie granicy ale to też był taki pamiętam yy, koloryt lokalne tego festiwalu i pamiętam, że jak o nim pisałam, to ta transgraniczność była właśnie jakimś takim moim słowem-fetyszem, którego się w owym czasie uczepiłam, bo no, to był jakiś dla mnie klucz też do tego festiwalu, że my ciągle tam gdzieś jakieś granice przekraczamy też w sobie i, i też w tym, jak, jak myślimy, jak piszemy o filmie.